A dzisiaj przede wszystkim o sporcie, w sumie to tylko i wyłącznie o sporcie. Jedna moim zdaniem bardzo pozytywna, ciekawa historia, druga troszeczkę mniej, jedna kompletnie niezwiązana z Detroit, a tylko i wyłącznie z Polską, z Europą, a druga jak najbardziej ze sportem w Detroit. Ale przede wszystkim no, chciałam małą ciekawostkę powiedzieć. Detroit Lions, futboliści z Detroit, drużyna, która od wielu, wielu, wielu lat przegrywała wszystko, co było do przegrania, nigdy nie weszli do playoffów przez chyba ostatnie 10 czy 15 lat. Teraz zmieniła się, wszystkie mecze przedsezonowe wygrali, pierwsze trzy mecze nowego sezonu wygrali, więc mają rekord 3 zwycięstwa, 0 porażek. I co najciekawsze, w ostatni weekend z Minnesota Vikings, wygrali u nich na boisku, u nich w hali po pięknym meczu. Wygrali chyba trzema punktami. Pierwszy raz od 1997 roku. Także przyznacie, naprawdę niesamowita sprawa. Mam nadzieję, że lająsi w tym roku naprawdę zajdą daleko. No ale do głównych spraw, o których dzisiaj chciałem mówić, przede wszystkim o Euro 2012. Impreza z się wielkimi krokami. Już w moim podcaście mówiłem o, to, o tym, że yy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 lat w dniu 1 marca 2012 roku e, trzeba znać język angielski trzeba być dyspozycyjnym e, mieć odpowiednie kwalifikacje e, no, ale też być w stanie wy, wykonywać powierzone e, zadania ja myślę, że no, większość ludzi młodych a także i starszych myślę którzy mówią w języku angielskim którzy są e, jakoś tak pozytywnie nastawieni w ogóle do idei wolontariatu to na pewno byliby e, te, byłyby te osoby e, dobrymi kandydatami datami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 Także naprawdę szerokie spektrum działań, w których wolontariusze będą się sprawdzać, w których będą pracować. No i jak wygląda w ogóle taka droga do tego, żeby dostać, zostać wolontariuszem? No przede wszystkim trzeba, tak jak powiedziałem, wypełnić, to jest pierwszy krok, wypełnić formularz na stronie uefa.com. W wielu miejscach podawana jest informacja, że do września 2011 roku, ale ten program został przedłużony, przyjmowanie aplikacji do października, do połowy października 2011 roku, także jeszcze jest czas, jeszcze możecie zostać wolontariuszami. No i później, kiedy już ta aplikacja jest zaakceptowana, czyli sprawdzona i rzeczywiście taka wstępna kwalifikacja jest prowadzona, to wtedy możliwe, że zostaniecie zaproszeni na rozmowę i tak jak powiedziałam, będą to wybrani kandydaci, rozmowy odbywają się w miastach, które będą gościły zespoły grające w Euro 2012. Rozmowy są przeprowadzane w weekendy. Można sobie wybrać termin, można sobie wybrać godzinę spotkania. Ja wczoraj byłem w Warszawie i wziąłem udział już w takiej rozmowie. Nic więcej nie mogę powiedzieć, dlatego że na razie jeszcze nie wiem, czy mogę, ale to, że brałem udział już w rozmowie, to mogę jak najbardziej Was o tym, po o tym poinformować, no i przede wszystkim zachęcić do tego, żebyście też wysłali tę aplikację, <coughs> przepraszam, wysłali tę aplikację i wzięli może udział właśnie w tej rozmowie, bo naprawdę cała idea pomocy, cała idea wolontariatu, naprawdę obiema rękami się pod tym podpisuje i naprawdę bardzo mi się to podoba. No i następna rzecz, później, kiedy już po rozmowie i wynik rozmowy będzie pozytywny, czyli powiedzmy już pozostaniecie poinformowani pod koniec bodajże roku o wyniku tej rozmowy, no to wtedy trzecim i ostatnim krokiem jest podpisanie umowy, czyli po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnym organizatorzy potwierdzają udział właśnie do końca grudnia 2011 roku, no i później umowę wolontariacką podpisuje się do lutego 2012 roku. Naprawdę poczytajcie na ten temat, jeśli jesteście zainteresowani, bo to jest taka wstępna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 chociaż nie, nie mogę tego powiedzieć no dobrze, mam nadzieję, że się spotkamy na Euro, mam nadzieję, że niektórych z Was przekonałem do tego, nie potrzebujecie mieć miesiąca czy dwóch miesięcy czasu wolnego w, na przełomie znaczy w połowie 2012 roku tak naprawdę to możecie nawet zdeklarować się, że chcecie tylko i wyłącznie pomagać w dniu meczy rozgrywanych na przykład w Warszawie czy we Wrocławiu i nie sugerujcie się tym, że są rozgrywane 32 mecze podczas całego turnieju. Są rozgrywane, no ale nie wszystkie w jednym mieście. W Warszawie jest tylko 5 meczy rozgrywanych, także tylko 5 dni będziecie musieli ze swojego cennego czasu poświęcić na to, żeby pomóc przy organizacji Euro. Myślę, że naprawdę warto, że to jest w warto zrobić, e, dobrze się bawić i mieć naprawdę fajne wspomnienia. No dobrze, to tyle o Euro. E, oczywiście linki do, do, do rzeczy, o których mówię, znajdziecie na stronie polskiedetroit.com e, A teraz chwilka przerwy e, ze wspaniałym głosem, legendą e, radiową z Detroit, panem Dykiem Purtanem. Słuchacie podcastu Polski Detroit. Słuchacie podcastu Polski Detroit. Polski Detroit. ww no Hi, this is Dick Purton, and you're listening to, to, to. Polish Detroit Podcast. No właśnie, Dick Burton, tak jak powiedziałem, legenda radia, radiostacji w Detroit od 45 lat ludzie w. Tej części stanu Michigan, gdzie leży Detroit, mogą słyszeć ten piękny głos i naprawdę pan Dick Purton od wielu, wielu lat rozbawiał, ale i pomagał ludziom w Detroit. Całkiem niedawno mówiłem o tym zresztą w moim podcaście, że pan Dick Purton już przestał pracować w radiu, przeszedł na tą radiową emeryturę, no ale jednak miłość do mikrofonu została, czemu się wcale nie dziwię. No i pan Dick Purtan zaczął nagrywać swój podcast, także oczywiście znajdziecie link na mojej stronie polskidetroit.com. Jeśli znacie pana Purtana, lubicie go, to właśnie teraz tylko i wyłącznie możecie go usłyszeć w audycjach w formie podcastów, do ściągnięcia oczywiście z iTunes czy, czy, czy z innych miejsc, ale możecie ich słuchać w swoich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 ludzie, zwykli pijani nie, kierowcy, że prawo jest takie same dla wszystkich. No dobrze, to chyba tyle. Już niedługo naprawdę fajny podcast, fajna rozmowa Już o tym mówiłem chyba dwa tygodnie temu Zapowiadałem, no ale niestety e, Jeszcze do tego nie doszło Jeszcze podcast nie jest zmontowany e, Mam nadzieję, że się cieszycie z pięknego e, Okresu, pięknej jesieni Którą teraz mamy za oknem e, Ja już się z Wami powoli będę żegnał Do następnego razu Trzymajcie się, na razie, hej! To to podcast Polskie Detroit. Podcast Polskie Detroit. Jeden z laureatów European Podcast Award.